Zdania z Listu do Hebrajczyków, drugi rozdział, trzeci, czwarty, wiersz. Z <śmiech> do Hebrajczyków, drugi rozdział, trzeci, czwarty, wiersz. Jakże my ujdziemy cało, jeżeli zniszczytoważymy tak wielkie zbawienie. Najpierw było ono zwiastowane Pana, o czym potwierdzono nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami cudami i cudami, czyli różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swoich woli. Po zbawienie. Tamo w sobie oznacza ratunek, pomoc, uzdrowienie, wyratowanie. Są takie głównie dwa słowa w języku Greckim, soteria i sozo, które wyrażają właśnie tę myśl i są naprzemiennie używane przez Ducha na przestrzeni Biblii. I z Tobą zbawienie sugeruje nam samą sobie interwencję z góry, że spodziewamy się, że Bóg wpłynie na okoliczności i pomoże nam. Spodziewamy się, że Bóg powstanie. I w Starym Testamencie to zbawienie w wielu przypadkach właśnie ma takie znaczenie w sensie ratunku, w sensie pomocy od Boga. Jak czytamy w jednym miejscu, to też Izajasza, że stał się im zbawicielem we wszelkiej ich niedoli. Czyli to zbawienie jest tą taką pomocną ręką zabrotliwą od Boga. Pierwszy raz to zbawienie Pojawia się w pierwszej księdze Mędrzysza 49 rozdział. To jest proroctwo wypowiedziane przez Jakuba i odnośnie swego syna Dana. Ten Dan jest takim wyraźnym wskazaniem na szatana. Antychrysta. I właśnie w ostatnim zdaniu 18 wiersz jest powiedziane, zbawienia Twego oczekuję Pani. i to w tym wierszem możemy zauważyć, że na zbawienie trzeba czekać. Znaczy, że.. Yy, Prosząc o pomoc Boga należy czekać na to, że on we właściwym czasie jej udzieli. Wczoraj ostatnio czytamy taką książkę w domu i tam też jest historia pewnego misjonarza w Birmie, który w cudowny sposób znalazł się w tej Birmie, właściwie przez różne perypetie niezaplanowane przez siebie, na I e, kiedy już tam byli, to stwierdzili, że ci Birmańczycy chętnie ich posłuchają, ale jednak nic więcej się nie dzieje. Nie ma głębszego odzewu na Ewangelii. I wtedy ten misjonarz wpadł pomysł. Przecież w Kalkucie w Indiach poznał kilku Birmańczyków, którzy akurat mieszkają w Indiach. I pomyślał, żeby ich przywieźć do Birmy i wtedy ci krajanie byliby lepszym e, tym... E, takim pośrednikiem dla tej Ewangelii i tak to postanowił, były to czasy, kiedy podróżowano statkami żaglowymi, więc to wszystko trwało miesiącami. I tak wyruszył jednym statkiem, który okazał się niezdolny, żeby do tego portu zawinąć. pogoda przeszkodziła, Potem chciał kapitan do innego portu zawinąć, no bo pogoda na to nie pozwoliła. Potem błąkali się ileś czasu, zapasy już pożywienia się ukończyły. I tak przez miesiące właściwie na morzu przeżył wielką drękę. W końcu gdzieś okrężną drogą wrócił do Birmy. I tak mu 7 miesięcy zeszło, ale w niedługim czasie tak się stało, że pewien człowiek, birmańczyk, przyszedł do nich, zapytał o ich religię i y, ostatecznie zauważyli, że nawrócił się. Chciał słuchać słowa i w pewnym momencie powiedział, że chce się ochrzcić. I y, y, y, on sam w ten misjona stwierdził, że ja się wybrałem do Indii, wróciłem na to ponad pół roku, nic z tego nie wyszło, a tu sprawił, że sam przychodzi człowiek, Nawraca się w i, i sam stał się właśnie takim ewangelistą dla swego ludu. I do czego ta historia nas prowadzi? Mianowicie do oczekiwania na zbawienie Pana. Jeśli mówimy o zbawieniu, to mamy zwykle przede wszystkim na myśli uratowanie nas od e, piekła, od tego, żebyśmy nie szli na pochętnie. I to rzeczywiście jest tak, jest to jedna z, ze stron e, zbawienia. E, widzimy wyraźnie na przykładzie Izraela, który był jeszcze w Egipcie, e, że mieli te, te ramy od drzwi posmalować krwią baranka, i wtedy zostali zachowani, użyjmy tego słowa, zbawieni e, właśnie dzięki tej krwi. Nie dlatego, że byli lepsi niż Egipcjanie, ale dlatego, że te drzwi były e, posmarowane krwią baranka, byli posłuszni Bogu. I to e, sprawiło, że ocaleli od tego sądu. I ten, e, ten przykład pokazuje e, nam też i, na to, co stało się wieki później, właśnie na to zbawienie, które dokonało się z do Jezusa Chrystusa, który przyszedł z nieba. Są takie dwie strony tej osobie Pana Jezusa, to znaczy z jednej strony jest on tym, który przychodzi od Boga, to jest ten właśnie, który jest tym rozjemcą między Bogiem a ludźmi, czyli on od Boga przychodzi, żeby to pojednanie dokonać, tego pojednania dokonać. Z drugiej strony czytamy w liście do febreczyków o nim jako o akcji kapłanie. Akcji kapłan wychodzi pomiędzy ludu przed Boga. I jest to druga strona, która w jednej osobie się zapiera. Pan Jezus jest tym, który przyszedł od Boga do nas, ale to się tym, który w naszym imieniu staje przed Bogiem, obecnie w niebie. I to jest y, y, wspaniałość tego zbawienia, którego y, jesteśmy y, uczestnikami. Y, zbawienie y, ma znaczenie odbawienia od grzechu i chciałbym też stanie, które to mogło potwierdzić. Zbawienie trzeci rozdział, piąty wiersz, zbawił nas, tytuł trzeci rozdział, piąty wiersz, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia tego. do Efezja, jeszcze rozdział. Siódmy wiersz, w nim mamy podkupienie przez krew Jego odpuszczenie grzechów. A więc tą y, stroną zbawienia, która nam jest y, najlepiej znana, czy najczęściej o tym mówimy, jest to, że nasze grzechy, jesteśmy wszyscy świadomi tego, że rodzimy się i zraszamy jako istoty grzeczne, a więc te, którymi Bóg brzydzi się i potrzebujemy być obmyci. To jest właśnie krew Baranka, krew naszego Zbawiciela. Zbawienie od grzechu nie jest tylko kwestią nazwijmy, kupienia biletu do nieba, czy też ustania grzechu, gniewu Bożego, ale też niesie ze sobą pokój, nie. czytamy bliższe do Rzymian, niesie ze sobą radość, o czym mówi Pan ta radość, która jest pełna, niesie ze sobą zabezpieczenie, to jest to, co nam mówi Piotr też rzadko że jesteśmy szerzeni przez wiarę w zbawieniu, a więc nie można tego nam odebrać, ani też sami jakoś nieopatrznie nie możemy tego stracić. A więc mamy to bezpieczeństwo w zbawieniu. Inną cechą tego zbawienia od grzechu jest też i praca powiedzmy, w tym zbawieniu. Mam na myśli do Filipian, drugi rozdział, dwunasty wiersz, kiedy pisze apostoł, przed to umiłowani, 2,12, moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i ze drżeniem, zbawienie swoje spróbujcie. Albowiem Bóg, co według upodobania, sprawia w was ich i wykonania. Zatem nie tylko kiedy apostoł Paweł był u nich, oni mieli być posłuszni słowom Chrystusza, ale też i tym bardziej, kiedy go nie było wśród nich, żeby tym żyli. Sprawowanie z tego zbawienia to jest nie chodzi o to, że my zarabiamy na wejście do nieba, tylko już będąc tego pewni, my żyjemy życiem ludzi zbawionych. To znaczy żyjemy w Chrystusie. Tak jak narzeczeni, zakochani w sobie zawsze chcą być razem, taki my i Chrystus ciągle chcemy być razem tu potrzeba bojaźni, czyli tej świadomości, że mamy wielkiego Boga, że mamy tego, który jest święty i tego, który całych cały nas chce mieć dla siebie. My nie mamy strachu przed Nim, tak jak przed zbrodniarzem, ale z tym wiąże się hmm, wielki respekt i to drżenie też i mówi nam o pewnym uniżeniu, które każdy z nas powinien mieć wchodząc z Bogiem. Bo też i dalsze zdanie mówi, że to Bóg jest tym, który to w nas sprawia. Czyli w ogóle to, że chcemy iść za Nim, to jest jego działanie. I to, że przed nas coś Bożego może się stać, to jest tylko właśnie Jego działanie w nas. To jest wielka rzecz być takim instrumentem w rękach Wielkiego Boga. To znaczy, że mamy żyć bojaźni przez czas naszego życia tutaj na ziemi. A to oznacza dzień po dzień po godzinie. Tak jak przyjęliśmy Pana, tak mamy z Nim chodzić, czytamy z miejscu Pra Bożego. To e, mówi nam o ciągłości, która trwa przez całe życie człowieka zbawionego. I liście do Tytusa jest też i mowa na ten temat. Drugi rozdział jedenasty wiersz. Objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas, czy też ćwicząc, abyśmy wyrzeli się bezbożności i światowych porządliwości. I na tym doczesnym świecie przemięliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. A zatem widzimy tutaj, że ta łaska nie tylko otwiera nam drzwi do nieba, a powstanie się za ileś dziesiąt lat, tylko że ta łaska chce sprawić nas, żebyśmy teraz wyrzekli się, a więc odsunęli się, czy też odstawili na bok to, co jest na tym świecie, a nie jest Boga. I na tym świecie mamy żyć, tak jak to czytamy, sprawiedliwie i A więc zbawienie, uratowanie nas od grzechu powoduje, że mamy w naturalny sposób pragnienie żyć święte życie. Tak jak czytamy, mamy pożytek w poświęceniu, cel życie wieczne. Teraz jesteśmy oddani w służbę Bogu, pisze apostoł Paweł. To też zbawienie niesie ze sobą, że nie można być zawsze tylko, jakby to powiedzieć, tym, który odbiera służbę innych, dlatego że są w rękach Pana, ale być tymi, którzy sami stają się narzędziami w ręku swego Zbawiciela. wiele jeszcze w dziesiątym wierszu zdanie, które jest też dla nas bardzo ważne, kiedy jest mowa o sługach, czy też niewolnikach. Dziesiąty wiersz. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im, czyli swoim Panom, dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego Boga mówiąc dzisiejszym językiem, ci słudzy, czy też ci niewolnicy, czy też pracownicy, musieliby być reklamą zbawienia i zbawiciela. To jest bardzo złożone zadanie. Pozdobą na czyli być takim owocem tej Ewangelii, który byłby dla innych patentów, też chciałbym mieć takiego Boga. I to zobaczmy, zwraca się to słowo do tych, którzy byli w najgorszym położeniu w tamtym czasie, a więc do niewolników, czyli do ludzi, którzy byli poniewiarani. Właściwie nikt o nich nie dba na ogół, a jednak do nich takie znaczne zdanie jest tutaj powiedziane. Innym też ich znaczeniem słowa zbawienie jest yy, yy, nasza przemiana w momencie zmartwychwstania To mówi nam z Dużym. 13 rozdział 11 wiersz. A po czym się?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 to ma, powiedzmy, ileś do momentu pochwycenia, ale kiedy minie ileś lat, to już jest znacznie bliżej. I to możemy powiedzieć, że coraz bliżej do Pana, wraz, wraz z biegiem dni. To jest dla nas tylko pocieszające, że to wszystko, co, czym teraz żyjemy, mam na myśli rzeczy przemijające. Zniknie. I rzeczywiście bliższe, bliższe jest nasze zbawienie. To samo też czytamy w liście do Pesalnicza w piątym rozdziale. 9 wiersz. Właściwie 8 też mówi to, to samo. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, Przywdział pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Pancerz wiary wskazuje nam na odporność na zniechęcenie i załamanie. Pancerz miłości mówi nam o odporności na zranienie przez kogoś, a ta przyłbica, czyli hełm nadziei, zbawienia mówi nam o odporności na związanie się czy zajęcie się rzeczami tego świata. Żeby nasze myśli nie były zajęte rzeczami właśnie jak najmniej, rzeczami tymi, które są, przywiązują nas do Ziemi. Jak to czytamy w liście do Tymoteusza, w drugim liście, że żołnierz nie daje się uwikłać sprawy do życia, żeby się podobać temu, który go do służby powołał. i tutaj, ta nadzieja zbawienia, czyli to, że Pan przyjdzie po nas, ma być rzeczywiście tym, co jest ciągle w naszych sercach. A dlaczego tak ma być? Dlatego, że Bóg nie przeznaczył nas na gniew czyli my nie będziemy przechodzić przez ucisk, Przez te straszne sądy, o których czytaliśmy w Księdze Objawienia. Lecz Bóg przeznaczył nas na osiągnięcie zbawienia, czyli na to, że Pan Jezus nas weźmie do siebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa On wyjdzie o nas. I to jest nasza, ta prawdziwa nadzieja. Żydzi czekali na spełnienie tego proroctwa, o tym zbawieniu, które miało przyjść, a więc miał przyjść Mesjasz. I ci prorocy starali się dowiedzieć, kiedy to nastanie. To czytanie w starali się to wybadać. To nie było dla nich oczywiste, w którym momencie to nastąpi. Coś można było bliżej czytać. Przez daniela w dziewiątym rozdziale. Niektórzy to potrafią wyliczyć, co do dnia w kalendarzu. Ale faktem jest, że to pragnienie, to oczekiwanie było. I my dziś również jesteśmy ludem, który oczekuje na I to I co do tego nie mamy żadnych obliczeń w Biblii, które by nam pomogły obliczenia związane są tylko z czasem ucisku, to do pochwycenia może to być w każdej chwili. To znaczy dziś. A więc Bóg na to nas przeznaczy, żebyśmy byli zbawieni, czyli zabrani do, na obłocie i tak, żeby być zawsze panem. I widzimy znowu tutaj zachętę w tym wierszu, dlatego napominajcie się na żebyście że wyście nie spali. Czytamy, czy czuwamy, czy śpimy. Są chrześcijanie, którzy śpią, Nie nieraz jeszcze lata. Potrzeba obudzić się dla Pana i żyć dla Pana. Ale nawet śpiący chrześcijanie będą popisane, że Nie jest to zachęta do tego, żeby spać tylko do tego, żeby być wczętnym dla Pana i żyć dla Niego. Nasz Pan nie jest takim księciem, który chce mieć śpiącą królewną. On chce mieć żywą swoją odlubieńcę. Nie taką, która nie myśli o nim czy zapomniała o nim, ale taką, która ciągle o nim myśli i tęskni za I dlatego.. Potrzebujemy się nadzajem napominać, czytamy w XI wierszu i budować jeden drugiego. To należy do naszego zbawienia. Możemy zauważyć, że zbawienie rzeczywiście dotyczy całego naszego życia, a nie tylko faktu, że nie pójdziemy do piekła. To jest oczywisty fakt i za to będziemy rzeczywiście chwalić Pana, Choć nie tylko za to, gdzie nie pójdziemy, ale ostatecznie, gdzie będziemy. I yy, w tym wierszu no, czytamy, gdzieś do Hebrajczyków, jakże pójdziemy cało, jeżeli zlekceważymy. To jest, jest taka mowa ogólna. Powiedzmy, tutaj pisarz mógłby mieć na myśli my, Żydzi, którym zostały przekazane te obietnice, z których pochodzi Mesjasz, jak my idziemy cało, jeżeli nie rozpoznamy tego Zbawiciela? Można oczywiście to rozszerzyć i powiedzieć, hmm, wszyscy ludzie, którzy słyszą tę Zbawienną Wieść, hmm, to jakże oni ujdą cało, jeżeli to jest jeśli ten ratunek od Boga zostanie przez nich nieprzyjęty. Zajasza jest to zdanie, jeśli ono jest też powtórzone w liście do Rzymian. Chodzi mi o tych, którzy mają piękną nogią. Ja akurat z ojacza, tam 52 rozdział, 7 wiersz. Jak miwe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Tryjonu Twój Bóg jest królem. Na jednym miejscu czytamy, że to zbawienie zwraca się do Pogan. I rzeczywiście Bóg chce objąć swoim działaniem wszystkich ludzi. I jak piękne nogi na ten, który o tym mówi. To może czynić każdy z nas, który może komukolwiek powiedzieć o tym, na pewno, no, to czego to się trzeba się modlić, bo poświęcamy yy, usta musimy też yy, mówić to z mocą. Ten, który ogłasza zbawienie, yy, możemy mieć jeszcze przywilej powiedzieć komuś na temat zbawienia. A może tak być, że ktoś szuka Boga i akurat yy, Bóg postawi takiego człowieka na naszej drodze. Do Rzymian też jest mowa o tym, że kto uwierzy w sercu swoim, też kto ustami wyzna. To jest bardzo ważna rzecz, że sercem wierzy się ku, ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się zbawieniu. Są dwie strony tej samej rzeczy. Zbawi yy, nasze yy, zbawienie nie jest tylko kwestią tego, co mamy w sercu, ale też tego, co mówimy. Yy, usta. Są nieodłącznym elementem zbawienia, nie tylko serce. I to, y, począwszy od narzucenia, możemy stwierdzić, każdy człowiek nawrócony chce mówić o zbawieniu, o Zbawiciele. I to y, też jest i nasz przywilej. A więc Jeśli ktoś lekceważy tak wielkie zbawienie, czy pójdzie całą, oczywiście nie. Jest zachowane e, piekło dla tych, którzy tego zbawienia nie przyjmują. Stroga kara na wieki. E, w tym liście nawet w liście do e, czytamy. To tych, którzy jakoś o tym zbawieniu usłyszeli 29 wiersz. Mowa jest o tych, którzy podestali Syna Bożego i doświadczyli krew przymierza, którą zostali uświęceni. Tu chodzi o uświęcenie. 10, list do Hebrajczyków, 29 wiersz. Tu chodzi o tych, którzy usłyszeli to słowo, tak jak i niewierząca żona jest uświęcona przez wierzącego męża i odwrotnie. To nie znaczy, że jest zbawiona dlatego, że ma wierzącego męża, tylko to znaczy, że Duch Święty działa poprzez tego wierzącego małżonka, bo on może w swoim życiu coś z Boga pokazać, bo może jakieś zdanie ze słabo, Bożego wypowiedzieć. A więc jest powiedzmy takie zewnętrzne uświęcenie, ale mimo to y, taki człowiek y, jednak y, nie idzie za tym, nie bierze tego poważnie. I tu czytamy to zdanie: Kąsta do mnie należy. Trzykrotnie w Biblii czytamy to zdanie. Y, Sąca do mnie należy. To bardzo yy, poważne. Piąta możesz zobaczyć drugi rozdział najpierw, y, to się pojawia. Później w do Rzymian w następnym rozdziale. I teraz tutaj w liście do Sobreczyków. Pani Pan jest niszczycielem y, właśnie y, takich rzeczy. A więc pozbawienie było zwiastowane przez Pana. Zanim Pan przyszedł na tę ziemię, to o tym zbawieniu przez wieki e, czytaliśmy, e, przeczytano w Biblii. E, już w historii Adama i Ewy jest e, to wspomniane o tym potomstwie niewiasty, które zdepcze głowę wężową. I tak przez e, przez wieki to było coraz bardziej, coraz więcej rozszerzane, wyjaśniane, zapowiadane. Prorocy wielokrotnie o tym mówili. I potem nareszcie to się spełniło. Przyszedł ten, który miał przyjść. Później, Pan był tylko 3,5 roku, było to potwierdzone przez tych, którzy słyszeli, a więc apostołów, bezpośrednich uczniów Pana. Ci mówili, powtarzali na temat tego zbawienia. Działy się znaki i cuda. Poręczył je. Tu jest czas przeszły. Był moment, kiedy rzeczywiście cuda działy się. Za czasów Pana Jezusa było ich wiele, ale też jeszcze za czasów apostołów. Jednak był to moment, kiedy te cudowne zjawiska zaczęły pojawiać się coraz rzadziej i powiedzmy przy rozruchu tej Ewangelii ta rzecz miała miejsce, później ustała. Były te różne niezwykłe czyny, nawet cień padającego apostoła sprawił, że ludzie pozyskiwali zdrowie. I były też dary Ducha Świętego, co też jest skutkiem zbawienia. Te dary Ducha Świętego są obecne do dzisiaj. Ludzie <coughs> szuka tych spektakularnych darów, właśnie uzdrawiania, mówienia o obcymi językami, bez uczenia się ich, może skrzeszania. Chcieliby widzieć znaki, tym niemniej dary Ducha Świętego mają służyć ku wzajemnemu zbudowaniu, posilaniu się, a więc jest to i wyjaśnianie słowa, Duch Święty to się daje ducha mądrości, czy też chęć pomocy jednym drugim, to jest też działanie Ducha w I widzimy, że to zbawienie było bardzo dobrze przygotowane. Było to zbawienie, które, czy jest to zbawienie, które jest tym centralnym punktem Bożych zamiarów. I nie można było już tego lepiej przygotować, ani lepiej wypełnić. I z jednej strony cudowną rzeczą jest być, uczestnikiem takiego zbawienia. z drugiej strony jest straszną rzeczą przejść obok i pozostać nieporuszony. W Ewangelii Łukasza mamy coś na ten temat jeszcze powiedziane. W pierwszym rozdziale 70 wiersz przeczytam. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał Jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida w słówistwego, jak od wieków zapowiedział przez Usta świętych proroków swoich, wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Tutaj zbawienie jest też obietnicą dla Izraela, więc konkretnie ten naród. Oczekiwał wyzwolenia od wrogów, że nareszcie będą swobodni służyć Bogu, będąc narodem wybranym. Wybawienie od wrogów naszych, naszych tam. I To było zapowiedziane przez usta proroków swoich. Mamy w Biblii wiele miejsc, które mówią na temat uwolnienia narodu izraelskiego, i to się już spełnia. I spełnia się od e, początku XX wieku, że Żydzi w wielu miejscach tego świata zdłużają do Izraela i tam się osiedlają Z Rosji, czy z Europy, czy to największe wydarzenie po II wojnie światowej masowo zaczęli przeprowadzać się do Ziemi Obycanej. I wiele miejsc do Lechela, Beremiasza, Izajasza mówi na ten temat, na temat wypuszczenia ludu izraelskiego z niewoli. I rzeczywiście to się dzieje na naszych oczach. I 77 wiersz tego Łukasza mówi, aby dać ludowi jego poznanie zbawienia, czy rozpuszczenie grzechu i to jest to dobrze znamy i rozumiemy, że to zbawienie właśnie jest ratunkiem dla nas, jest y, oczyszczeniem tego kąta, powiedzmy, w oczach Boga, ale mało tego, my nie tylko y, nie mamy na sobie winy, ale też jesteśmy uczynieni świętymi. Y, my też jesteśmy y, przeobleczeni Chrystusa. Y, to znaczy, że nie tylko tak jak więzień, który wychodzi z więzienia, bo swoje odsiedział, ale nagle powiedzmy sobie, mówiąc obrazowo, staje się członkiem rodziny ministra sprawiedliwości. Nagle staje się kimś bardzo ważnym. Jakby nigdy nie był więźniem. Tak jest i z nami, którzy wychodzimy z grzechu, jesteśmy nagle bardzo wysoko postawieni właśnie przez Chrystusa. i czytamy to w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, o tym Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie, o tym wielkim zmiłowanym. ożywił wraz z Chrystusem, w wierszu, w do Efezji. ożywił wraz z Chrystusem, to znaczy, że byliśmy martwi bez Chrystusa. I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Więc możemy teraz już być tego pewni, jakbyśmy już tam byli. I czytamy dalej, że zostaliśmy zbawieni łaską przez wiarę i koniec was. I tu jest przez wieki spór o to, czego dotyczy ten Boży dar. Wielu mówi, że czy też jedni mówią, że to zbawienie jest Bożym darem. Inni mówią, że jeszcze wiara jest Bożym darem. A z Bogiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z Was. Boży to dar. To by oznaczało w takim razie, że Bóg wyszedł nam naprzeciw i dał zbawienie. Mało tego, jeszcze już, że, że uwierzyliśmy. Tylko tu powstaje pytanie, czy wielu to stawia, jak gdyby nie było odpowiedzialności po stronie człowieka. Skoro Bóg jednych, jednym dał, żeby uwierzyli, a innym nie, to jak może jeszcze ich sądzić? Jak mogą być winni, skoro od Boga nie otrzymali możliwości, żeby uwierzyć? Tu jest... Yy, yy, kończy się nasza możliwość wyjaśnienia tego, ale jednego możemy być pewni, że możliwość yy, nawrócenia się, jest w sercu każdego człowieka. Bo Słowo Boże zwraca się do wszystkich, wszystkim ludziom, ta Ewangelia jest zgłoszona, i Słowo Boże mówi, aby każdy, czyli nie tylko niektórzy, ale każdy, który uwierzył, miał życie wieczne. I też Pan Jezus umarł za każdego. To znaczy, że ofiara potencjalnie jest dla wszystkich. Natomiast tylko ci, którzy przyjdą i dotkną tego ręką, ci są uratowani. I to ten dar dotyczy tego zbawienia takich dziewiątych wierszy mówi, nie z uczynków, a więc nie jest to kwestia zapłaty, tylko prezentów. prezentu. Zbawienie dla nas prezent. Mm -hmm. Dla tych, którzy wierzą. Choć oczywiście yy, jest to serce Boga. Jak na samym początku yy, powiedziałem, to są wdzięczności Boga. Dlatego też jest nam trudno do końca to wyjaśnić, bo to mówi o samym Bogu, którego też nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Yy, jak czytamy w liście do Rzymian 9 rozdziale, Jakuba umiłowałem, tezawem zabem zgardziłem. Jeszcze żaden z nich się nie urodził. A już postanowienie zapadło. I tu jest coś więcej niż tylko to, że Bóg wiedział. Jakuba umiłowałem, tezawem gardziłem. I co jest ciekawe, że to zdanie pochodzi z proroka Malasiasza, to znaczy jest to około 1500 lat po tym, jak żyli ci bracie. Na początku było opowiedziane, starszy będzie służył młodszemu. To jest wtedy, kiedy Rebeka zastanawiała się, dlaczego te niemolonka rącają się kiedy jeszcze były w jej łonie. Ale dopiero później malachiarz 300 lat przed przyjściem Mesjasza, on dopiero takie zdanie wypowiedział Jakuba umiłowałem, zabrał sprawdziłem. Ale to nie oznacza, że Bóg jest niesprawiedliwy. Mówi nam 14 wiersz dalej, tego 9 rozdziału. Bo do Mojżesza Bóg mówi zmiłuje się nad kim się zmiłuje? To znaczy, że byli tacy, którzy zginęli, kiedy tego cielca zbudowali, zaczęli tańczyć i wtedy ze wielu poniosło śmierć. Mojżesz był takim grzesznikiem jak parał, ale był to człowiek, który miał serce bojące się Boga i też doświadczył zmiłowania Bożego znowu Faraon, do Faraona Mojżesz powiedział, Bóg powiedział przez Mojżesza, 17, jeszcze na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie. A więc Bóg dał życie takiemu władcy, Faraonowi, taki, który był bezbożny i zły, po to, żeby pokazać swoją moc. Gdyby Faraon był bardzo miły, uprzejmy i od razu wypuścił Izraela, to by się nie w Egipcie. I ta chwała, chwała Boża nie byłaby widoczna. A więc Bóg uwielbia się nawet i w tych, którzy są Jego wrogami. I kto może to zrozumieć? Tak, to Boga. Tu możemy się tylko skłonić <śmiech> i Boga uwielbić w Jego absolutnej wielkości. Widzimy, że to nie zależy od woli człowieka, ani od jakichś starań, zabiegów, ale to jest właśnie Bóg, który się wituje nad każdym konkretnym człowiekiem. I widzimy w tym, że zbawienie rzeczywiście pochodzi od Boga, rzeczywiście jest cudem. I jest czymś, co ogarnia całe nasze życie. I ostatecznie człowiek zbawiony to jest taki, który żyje tym zbawieniem codziennie. Który też staje się reklamą swego Zbawiciela. Staje się ambasadorem tego Pana, który jest w niebie. I też e, nasze domy, to się być takimi ambasadami z nieba na ziemi, bo też i Bóg daje, że rodziny się nawet mają. To jest też wyjątkowe, że wśród apostołów był, był i Szymon i e, jego brat, był i Jan i jego brat. E, to jest nie przypadkiem. Taki jest dzisiaj, że się e, oboje e, małżonków nawraca w jednym czasie. Często takie rzeczy się zdarzają. Czy też, jak jest to obietnica, będzie zbawiony Ty i swój dom. Tak działa Bóg. Dlatego też i zradujmy się na I też bądźmy dla innych zachętą do tego, żeby też y, mogli y, przyjść do dzawiciela.